Sądecki podcast sportowy. Trzeci odcinek Sądeckiego podcasta sportowego. Można powiedzieć, wita już stały skład. I Michał Śmierciak. Damian Szczerba. I Krzysztof Niedzielan. I gościmy dzisiaj w studiu rzecznika prasowego Sandecji Nowy Sąd, Dariusza Grzyba. Gość programu. Witam Państwa bardzo serdecznie i cieszę się, że jestem sam, a no przykład mnie trzech znanych dziennikarzy. Darku, to może zacznijmy od razu tak od mocnego pytania. Kto jest odpowiedzialny za kreowanie polityki medialnej w Sandecji? Dziękuję za to pytanie, bo myślę, że jak przedstawiono jako rzecznika, ja to myślę, że rzecznik odpowiada za, za wizerunek sandycy od strony medialnej. To nie jest mój jedyny zakres obowiązków. Rozpocznę może od tego, że kiedy złożono mi propozycję rzecznika prasowego, było wiele pracy, żeby usystematyzować pracę, która dla Was będzie korzyścią na meczach ligowych. Rozpoczął się od regulaminu akredytacji. Sami wiecie, że do tej pory nie było czegoś takiego. Powiem tylko może anegdotkę, że był taki przypadek, że aż 12 dziennikarzy dostało akredytację dla jednej redakcji. Panowie, szybkie pytanie. Wy mi teraz pytanie, to ile osób potrzeba do obsługi jednego meczu ligowego? Jednego człowieka z laptopem. To jak się stało, że aż 12 dziennikarzy dostało akredytację na jeden mecz ligowy? Nie było rzecznika prasowego? 12 dziennikarzy jednej redakcji. Okazuje się, że za chwilę z drugiej redakcji dostaje 12 dziennikarzy akredytacji na jeden mecz ligowy. Mały paradoks Rozpoczęliśmy też, bo mówię, powstało biuro prasowe Do którego zaprosiłem Miłosza Jańczyka, Anetę Czyszczaj. Stworzyliśmy bazę dziennikarzy Bazę mailową Bo od tego powinno się rozpocząć tak naprawdę pracę, Gdzie wszystkie informacje Otrzymujecie na swoje skrzynki mailowe Co chyba potwierdzicie Rozpoczęliśmy współpracę ze stowarzyszeniem kiwiców. Tutaj dzięki uprzejmości Prezesa Miłosza Jańczyka Miłosz założył telewizję Sandecja Która działa, telewizja klubowa Organizujemy konferencje prasowe przed, jak i po meczach ligowych, co jest ewenementem w pierwszej lidze, bo nie spotkałem się, żeby kluby z naszej klasy zapraszały dziennikarzy na swoje konferencje przed meczami ligowymi. Oczywiście jest taki obowiązek, po, po meczu i konferencje się odbywają. Kontakt na linii media, dziennikarze, zawodnicy, trenerzy macie chyba bardzo ułatwiony. Jestem do Waszej dyspozycji praktycznie 24 godziny na dobę, czy mailowo, czy telefonicznie otrzymujecie um, informacje na czy, nurtujące Was pytania. Cóż można jeszcze um, powiedzieć, um, kiedy zaproponowałem, żeby te konferencje prasowe nie były tak nudne, więc udostępniłem swój adres mailowy. I myślę, że jeżeli są tylko kibice, słuchacze, którzy mają ochotę zadać pytanie trenerowi, zawodnikom, to proszę, żeby to pytanie przesłali na mój adres mailowy biuro.dgmaupwp.pl. Myślę, że to pytanie również ze strony kibiców wpadnie przed konferen na konferencję prasowej przed danym meczem ligowym. Przygotowania do meczów ligowych odbywają się, myślę, że płynnie. Otrzymujecie informacje na meczach, macie dostęp do, do składów, do połączeń internetowych. Jeżeli są tylko jakieś uwagi, z przyjemnością wysłucham, dlatego że ja lubię krytykę, lubię ostre słowa, bo z tego się wyciąga jakieś wnioski i poprawię się pracę. Darku, dlaczego to zapytałem? Bo potwierdzam to, co mówisz, że owszem informacje są, współpraca z dziennikarzami w Sandecji zaczyna wyglądać profesjonalnie powolutku i to krok po kroku jest zauważalne. Ale tu nie do tego zmierzam. W ostatnich tygodniach wydarzyły się dwie ciekawe sytuacje z prezesem Dankiem, który udzielił wypowiedzi jednej Krzyśkowi Niedzielanowi, tutaj obecnemu, dla radia RDN Nowy Sącz, a drugiej telefonicznie dla telewizji Orange Sport, Mateuszowi Święcickiemu dokładnie. I były to wypowiedzi, mówiąc ładnie, niefortunne. Dlatego zapytałem, bo prezes klubu, jak funkcja mówi, jest od zarządzania, niekoniecznie musi być wyszkolony do kontaktu z mediami. Takim buforem powinien być właśnie rzecznik prasowy, czy też osoba odpowiedzialna za ten kontakt. Powiedz mi, czy nie dałoby się zrobić czegoś takiego, żeby ci prezesi byli jednak chronieni przed tego typu występami, które narażają później ich, przede wszystkim sandecję, na mocne komentarze ze strony dziennikarzy, na mocne, mocną krytykę. W moim mniemaniu w pełni uzasadniono po tych ostatnich dwóch wydarzeniach. Rozumiem. A gdybyś mógł zrozumieć tą myśl, co uważasz było tego niefortunnego wypowiedzi prezesa Danek? Przede wszystkim, jeżeli mówimy o sytuacji z Krzyśkiem Niedzielanym, prezes Danek podczas gali, na której był, udzielił wypowiedzi o podpisaniu kontraktów przez zawodników. Może Krzysiek puść tą wypowiedź. Ja może opowiem, jak to było. To była gala tygodnia nowosądeckiego z okazji siedmiolecia tej gazety i przy okazji rozstrzygnięcia plebiscytu tejże gazety na najlepszego piłkarza sandecji w rundzie jesiennej. Podczas prezentacji zawodników prezes Danek ogłosił wszem i wobec, że sześciu piłkarzy podpisało kontrakty. Stąd się wziął pomysł, żeby poprosić prezesa Danka o wypowiedź. Na nagraniu, które posiadamy, prezes Danek potwierdził, że sześciu piłkarzy z Sandecji ma już podpisane kontrakty i pozwolę się odwołać do tej wypowiedzi, którą sobie posłuchamy. No, na na dzieci się sześciu łopaków podpisało. To jest Peter Petran z Otochlawy Martin, Piotr Kosierowski z, Dalina, z Dalinu, nie chciał Mateusz... To jest G.K. z Katowice, pierwsza G z Dracha Poznań i Kamil Majkowski z Zawiszy Bydgosz. Słyszeliśmy wypowiedź prezesa Danka. Dzień później, czyli w niedzielę około godziny 14 wykonałem telefon do prezesa pisząc artykuł i zapytałem, czy to jest prawda z podpisaniem tych kontraktów, gdyż nie było mnie przy tej rozmowie z Krzyśkiem. Prezes potwierdził, jak najbardziej, możesz pisać, wszystko jest pewne. Po czym dowiaduje się w rozmowie również z Tobą, którą odbyłem, że jeszcze podpisy pod kontraktami nie zostały złożone, że szczegóły są ustalone, wszystko jest na dobrej drodze do dopięcia tej sprawy, ale podpis nie jest złożony. Czyli tak na dobrą sprawę to stawia prezesa w niekorzystnym świetle że nie wie, co się dzieje w jego klubie. Prezes Andrzej Danek informuje Was o umowach z zawodnikami, które de facto są zawarte jakby w cudzysłowie, a nie złożony został autograf na kontrakcie. I przecież mówić, skoro usiadł z zawodnikami do rozmów i ustalono wszelkie szczegóły, tym szczegóły finansowe, więc on przekazuje do Państwa informację, jakoby ci zawodnicy byli zawodnikami Sandycy. Natomiast jeżeli zawodnicy złożą autograf pod kontraktem, jeżeli po drugiej stronie widnieje podpis prezesa Andrzeja Dańka, wiceprezesa Wiesławem Leśniaka. Wtedy ja uważam, że jest zawodnik u nas w klubie i przekazuje taką informację oficjalną do mediów. Pewna zgoda, tylko byliśmy na treningu kolejarza Stróże, rozmawiając z trenerem Cecherzem, który wyraźnie potwierdził, że są dogadani wówczas z piłkarzami, mhm. ale podpisy nie zostały złożone. Prezes Danek użył słowa podpis. Kontrakty Kontrakt jest podpisany, tak? O to chodzi, że przekaz jest niepełny, przekaz jest nie do końca prawdziwy. I mylący i mylący. I mylący. Bo Krzysiek wykorzystał informacje u siebie w medium, ja wykorzystałem u siebie, a ty czy ktokolwiek inny, kto jest zorientowany, na drugi dzień można powiedzieć, panowie pisze ci nieprawdę. Ja myślę, że w samycy jest wiele innych tematów i wiele ciekawszych, które możemy poruszyć, a, a nie to, czy zawodnik jest u nas już de facto w 100% czy w 99%. Ja uważam, że prezes Danych powiedział wam... Że doszło do porozumienia z zawodnikami. A ja de facto, tutaj powiedziałem wcześniej: jeżeli ci zawodnicy złożą autografy pod kontraktami i po drugie są autografy autografię zarządu, wtedy ja Wam przekazuję informację. Natomiast wspomnieliście o wypowiedzi prezesa Dańka dla Telewizora Sport. Jeżeli dziennikarz dzwoni do prezesa klubu, prosi go o wypowiedź, to jeżeli prezes nie życzy sobie, żeby stanowisko zajął rzecznik klubu, tylko chce sam brać udział w dyskusji, więc ja nie mam prawa mu tego odbierać, prawda? Czyli mówi, że w tej konkretnej sytuacji, bo wiem wprost od dziennikarzy Orange Sport, że telefon do prezesa był wykonany wcześniej, przed nagraniem, informując go, aby się przygotował. Czyli prezes powiedział, że sam chce się znaczy udzielić nie, opowiedzi. Prezes, prezes nie kontaktował się ze mną i nie ma takiego prawa i nie musi, y, może co najwyżej, skonsultować pewne wypowiedzi ze mną. Natomiast jeżeli dostał telefon z zaprzyjaźnionej ze mną telewizją Orange Sport a, i chciał zabrać głos w tym konkretnie temacie, sam się wypowiadał. Mhm, ale czy ty jako rzecznik, znając dziennikarza Sport wiedząc, że jest to wysoka półka dziennikarska i będą drążyć temat i szukać kontrowersyjnego wątku, nie bałeś się, że, że prezydent może sobie nie poradzić i wyjść niekorzystnie i cała sandecja może wyjść niekorzystnie wtedy? Znaczy nie wiem, czy nie wyszedł prezydent niekorzystnie, bo ja oglądałem e, tą e, transmisję retransmisję, czy wypowiedź prezesa Danka? I tak naprawdę e, chciałbym u Was usłyszeć jedno konkretne zdanie, że prezes Andrzej Danek w rozmowie z prezesem Zagłębia Lumi pomylił się w czymś. Spróbujemy połączyć się z Łukaszem Wiśniowskim, dziennikarzem Orange Sport, który doskonale wie jak te rozmowy przebiegały zarówno z prezesem e, Dankiem, jak i prezesem Zagłębia Lubin. Super. Cześć Łukaszu, z tej strony Sądecki Podcast Sportowy, Krzysiek Niedzielan, Michał Śmierciak, Damian Szczerba. Możemy chwilkę zająć? Więc tak, Łukaszu, chcieliśmy zapytać o ten program. To był raport Pierwsza Liga, prawda? Kiedy było łączenie telefoniczne zarówno z prezesem Dankiem i z prezesem Zagłębia Lubin. O co pytaliście prezesa Danka i jakie były jego wypowiedzi? Generalnie chcieliśmy jakby rozwikłać sprawę z wszystkich, bo dzwoniliśmy i do Marka Kozioła, o którym była mowa i który jakby cały ten... cały te dzwoniliśmy do prezesa Bestrzyńskiego z Zagłębia Lubin i dzwoniliśmy, tak jak mówisz, do Andrzeja Danka, no i chcieliśmy jakby jego wywołać na końcu. Dlatego nam, no, że najpierw chcieliśmy zebrać opinię innych stron, a potem to zweryfikować u prezesa Danka. No i prezes Danek między innymi powiedział nam o tym, że jest gotowy negocjować z Zagłębiem Lubin, że Zagłębie Lubin cytuję, to jest wcale nie biedny klub, a Sandecja to jest biedny klub i oni w ogóle nie powinni patrzeć na to, i te pieniądze powinni wpłacać. Rozmawiamy o sprawie jakby znanej, więc nie muszę wszystkiego i wszystkich jakby zawiłości tej sprawy tłumaczyć. Padła konkretna suma, suma 180 tysięcy złotych, że za tyle jest w stanie Sandecja puścić. Czwarta kozioła do Zagłębia Lubin już teraz, żeby grał, czy siedział na ławce na wiosnę sezonu 2011, 2012. Natomiast wcześniej mówiło się o dużo wyższych sumach, a z kolei głosy z Sandecji dochodziły do nas takie, że to jest suma około 50 tysięcy złotych, jaką zaproponowało Zagłębie Lubin. Więc jakby nie mamy jasności, prezes Bestrzyński mhm. wykazał się trochę większym jednak profesjonalizmem, bo nie dał się wciągnąć w negocjacje na Antenio sport, bo po tej propozycji te zadanka raz jeszcze zadzwoniliśmy do prezesa Bestrzyńskiego i on powiedział, że to są jakby tak negocjacji i on o, o tym na antenie telewizji i w świetle kamer rozmawiać e, nie będzie, natomiast no, delikatnie z nim mówiąc zagotował się troszeczkę prezes danek i, e, i jakby używał takich trochę argumentów e, no powiedziałbym ad persona, prawda, czyli dotyczących e, konkretnej, nie wiem, sytuacji finansowej zagłębia lubień, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, no sumy, sumy transferów nie są wyznaczane przez pryzmat e, wielkości i zasobności portfela klubu, tylko przez pryzmat wartości piłkarza, jego jakby klasy. Więc tutaj to zupełnie nie powinno e, mieć znaczenia. Ja się tak zastanawiam, czy, czy ludzie, którzy wykładają pieniądze na Sandecję, to będą zadowoleni? Potem, jak się okaże, że Marek Koził przez pół roku nigdzie nie grała, Sandecja e, mogła mieć prawie 200 tysięcy złotych na koncie, a ma 0 złotych, czy, czy tak niespecjalnie będą zadowoleni? Łukasz, chciałbym Ci zadać pytanie. Czy uważasz coś niestosownego w wypowiedzi prezesa Andrzeja Jadenka? Tak, znaczy to o czym powiedziałem. To znaczy chodzi, chodzi o to, że jak. Jakby to jest emocjonalna i miał pewne, pewne prawo, żeby była emocjonalna, czy jakby sprawa się potoczyła już takim torem, że jest dość emocjonalna i wszyscy na nią tak reagują. Natomiast e, argumenty w postaci, że Sandecja to jest biedny klub i a Zagłębie to klub bogaty, dlatego powinni płacić bez gadania, no to są średnio merytoryczne argumenty, nie wiem czy się zgodzisz. Jasne Łukasz, ale jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy uważasz, że prezes Zagłębia Lubin, e, który e, chce prezentować klub z klasy, dzwoni do prezesa Andrzeja Dank wieczorem mówi, właśnie podpisaliśmy umowę z twoim zawodnikiem, a nie potrafi w biznesowy sposób przyjechać do Nowego Sącza, usiąść do stołu i porozmawiać o negocjacji? Eee, słuchaj, wiesz, to nie Priorytet Zagłębia Lubin, bo jeśli prezes Bezczyński chciałby jeździć we wszystkie miejsca dotyczące wszystkich transferów, to by pewnie nie miał na to czasu. W normalnym klubie, dla mnie, profesjonalnym, bo o takich klubach rozmawiamy, Sandecja jest takim klubem i Zagłębia Lubin jest takim klubem, o transferach decyduje, czy jakby transfery załatwia dyrektor sportowy, tak? W Sandecji, ja nie mam tej pewności, kto jest to, osobą odpowiedzialną za transfery, bo jakby nie ma transparentności, kto odpowiada za ten transfer. Czy jest to dyrektor sportowy formalnie Januf Rolik, czy jest to Danek, czy jest to prezes Zanek, czy jest to dyrektor e, Józef Kantor, czy, czy wiceprezes Leśniak. No jakby nie ma tutaj jasności, prawda? E, w związku z tym ja nie uważam, że prezes Bezczeński to powinna być postać, która się powinna fatygować do Nowego Sącza po to, żeby negocjować, umówmy się, dla nich jednak tam trzeciorzędny to nie transfer, prawda? To nie jest sprowadzanie Darvidasa e, Szernasa i negocjowanie wielkiego kontraktu. No to jest Marek Kozioł raczej e, z, nie jest szykowany na, na wielką gwiazdę Ekstraklasy, prawda? Więc jakby kwestia, kwestia jest inna i powinna być załatwiona, moim zdaniem, w dwie minuty w zasadzie. Bo to, że sobie Marek Kozioł podpisał kontrakt od lipca, to, to nie jest ani poniżej pasa, ani ani to nie jest jakieś, jakieś nietyczne, No bo trudno się dziwić chłopakowi który, jak twierdzi, ma w sercu Sandezji, że że chce, klas, i chce się jakoś tam rozwijać. To też powinno być w interesie e, klubu. Natomiast teraz przepychanki te o, o 200, 100 czy, czy 50 tysięcy złotych specjalnie nie mają sensu, bo e, w tym momencie skrzywdzeni są wszyscy. A. Sandecja, która nie dostanie ani złotówki, jeśli sprawa się tak potoczy. B. Marek Kozioł, który przez pół roku nie będzie mógł trenować profesjonalnie w, z jakąś e, profesjonalną drużyną. I C. Zagłębi zugin, który tego człowieka nie będzie mieć i dopiero trafi do niego od lipca. Nie wiem, czy to tak powinno wyglądać. Jasne, Łukasz, tak? Z, z Tobą w stu procentach powiedzieć, że taka rozmowa powinna trwać dwie minuty, więc my jesteśmy otwarci, żeby te dwie minuty trwała ta rozmowa i po dwóch minutach okazało się, że Zagłębie Lubin potrafi wyłożyć 180 tysięcy na 100. A dlaczego nie, po, nie, po, nie mogli tego zrobić od razu? Dlaczego jakby ta kwota też nie padła od razu? Tylko... Sande... No bo, słuchaj, bo my jeszcze nie znamy kuluari, prawda? My nie wiemy, ile, o jakie kwoty tak naprawdę chodziło. Czy faktycznie zagłębie zaproponował 50 tysięcy złotych, a Sandecja chciała 400? Takie aż były na tej Propozycja prezesa Zagłębia Lubin była na początku jedna i krótka. Możemy Wam dać 55 tysięcy złotych. Doskonale orientuję się w transferach zawodników, że zawodnik wejcherowa, z gryfu Wejherowo, jest transferowany do klasy za 50 tysięcy złotych. Sam przyznał, że Marek Kozioł jest jednym z najlepszych zawodników pierwszej ligi, więc skoro zawodnik pierwszej ligi jest wyceniany przez przegląd sportowy przy transferze do Wisły Kraków na 500 tysięcy złotych, czy z naszej strony 400 tysięcy złotych było jakąś ulgą? wyjaśnić, bo tak to będzie mieć problem z dyskusją, dlatego, że to, że przegląd sportowy podaje sumę w wysokości 500 tysięcy złotych, to dla mnie nic nie znaczy. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, e, Portal Transfer Mark uważa, że na przykład, nie wiem, Mariusz Pawełek był wart pewnego momentu 3 miliony euro. No to jakby trudno mi sobie wyobrazić, że któryś klub z ekstraklasy albo spoza ekstraklasy klasy, dla Mariusza Pawełka, piłkarza, bramkarza, którego tak na, na dobrą sprawę średnio można zapłacić bez dobrych interwencji 3 miliony euro. Więc to są jakby rzeczy, które nie za bardzo do mnie przemawiają, bo e, w tym momencie realna wartość zawodnika, któremu kontrakt kończy się za pół roku, bo to jest tutaj kluczowe, to jest sprawa bardzo elastyczna. I Tak naprawdę yy, uważam, że nie wiem, 200 tysięcy, okej, okay, 400 tysięcy złotych wydaje mi się to dużo. Ja nie potrafię ocenić, czy, to jest, czy na tyle Marek Koził jest wart, bo pewnie jest wart, gdyby kontrakt miał ważny i trzeba było go wykupić, to by pewnie było wystarczająco, albo nawet za mało. Natomiast teraz sytuacja jest zupełnie inna i sam prezes Danek mówi, że Sandecja to jest biedny klub, to dla takiego biednego klubu. Jest różnica, czy te 200 tysięcy złotych, czy te 180 tysięcy dostanie, prawda? Ja rozumiem, że 50 tysięcy, to to jest może trochę pina. E, natomiast no, e, w takim razie, skoro Ty, Darek, mówisz, że 180 tysięcy, to już jest kwest, kwota dogadana, bo z tego co rozumiem, to, to tak. Znaczy ja, ukaż przede wszystkim chciałbym, żeby to była kwota dogadana, bo wszystkim zależy nam na tym, żeby po pierwsze Maryko dział zaczął treningi. Nie biegał, gdzieś z zawałem stadionu, tylko rozpoczął normalne treningi. Dwa, środki, które pozyskamy z Zagłębia Lubin są nam bardzo potrzebne do uregulowania wykładu względem zawodników, tego nie ukrywamy. I po trzecie, myślę, że Zagłębia Lubin też by chciało, żeby Marek mógł normalnie trenować, a nie przyszedł za pół roku do nich jako zawodnik, który nigdzie nie trenował. Skoro mówimy o budżetach, to faktycznie możemy powiedzieć, że jesteśmy biednym klubem w stosunku do Zagłębia Lubin, bo jeżeli popatrzysz na dane z piłki nożnej o budżetach, to nasz budżet wynosi 4 miliony a zagłębia 35 milionów. Więc być może w tym kontekście prezes Andrzej Danych wypowiedział się, że jesteśmy biednym, małym klubem. I tak, to o to, że jest wyżytniejszy i tak dalej, to o tym nie dyskutujemy, natomiast w takim razie, skoro 180 tysięcy złotych to, to jest kwota, którą być może zagłębia kwietnia, to jest kwota, którą być może e, interesuje Sandecziano Wysącz, to ja w takim razie wyciągam wniosek, że tylko dzięki temu, że nie, stacja Orange Sport się w poniedziałek zainteresowała tym, żeby zadzwonić do wszystkich zainteresowanych e, i tę sprawę poruszyć e, była jakby, nie wiem, katalizatorem tego całego przedsięwzięcia. No to też jakby pokazuje trochę, że cała ta sprawa wygląda e, niepoważnie. Ja tutaj się nie opowiadam ani za stroną Sandecji Nowy Sącz, ani za stroną Zagłębia Lubin, tylko dla mnie jest to sprawa na tyle błaha i na tyle marna, że w ogóle nie powinniśmy jej poświęcać tyle, tyle sprawy i tyle uwagi. To jest jakby pierwsza e, kwestia. Natomiast e, to, że Sandecja jest biednym klubem, czy niż Zagłębie Lubin. to co do, co do tego w ogóle nie mam wątpliwości. Wiemy, jaki sponsor stoi za Zagłębiem, a wiemy, jakie ma problemy fundacja, żeby znaleźć sponsora strategicznego od kilku dobrych pewnie lat, albo jeszcze, jeszcze więcej. Natomiast ja czytam jedną rzecz. Tendencja nie znajdzie poważnego sponsora strategicznego, jeśli nie będzie transparentności w zarządzaniu, bo ja słyszałem czy wiem o pewnych kwestiach, o których nie chcę teraz mówić, bo to nie jest czas i miejsce, które odstraszały pewnych potencjalnych strategicznych sponsorów, a jak w tym klubie nie będzie transparentności, nie będzie wiadomo czy za transferę odpowiada dyrektor sportowy, dyrektor z urzędu miasta, czy prezes, czy ktokolwiek inny, dopóty nie będzie człowieka, który będzie chciał zainwestować poważne pieniądze. Jakby się ktoś tak na dobrą sprawę i na zdrowy rozum zaczął interesować tym, jak to wszystko wygląda, to mógłby poczuć ten delikatny niezlak, tak na, tak na moją głowę i na mój gust. Łukaszu, tak tytułem końca Michał Śmierciak, moje zdanie znasz na temat programu w Orange Sport, bo rozmawialiśmy zarówno przed i, i po audycji, ale tak podsumowując, czy zgadzasz się ze mną z moim zdaniem, że niefortunne wystąpienie prezesa Danka i to, co ty powiedziałeś w kontekście sponsorów, może zaważyć na niekorzystnym wizerunku Sandecji i mogło to zaszkodzić? Słuchaj, to nie sądzę, że jakaś jedna wypowiedź, jakaś, jakaś jedna jaskółka, nie wiem, czy, czy to miałby być efekt motyla, tak, że jedno poruszenie stawić, że na drugiej półkuli zdarzy się coś niespektakularnego, żeby to jakoś strasznie zmieniło, yy, bo wpadek takich PR-owych jeszcze mamy dużo i ja też jakby nie chciałbym do końca tego całego wystąpienia prezesa demonizować, że stało się coś nie wiadomo co. Natomiast jakby w pewnym sensie wytrwanił się, mówiąc w cudzysłowie prezes Bezczyński, który pokazał się z takiej strony bardzo dyplomatycznej. Widać, że jest szkolony korporacyjnie, że jest szkolony pr i nie dał się wciągnąć w dyskusję i nie dał się wciągnąć w dyskówkę. To była jak nie przewaga prezesa Bezczyńskiego. Ale to są sprawy czysto pr -owe. To nie jest tak, że prezes Bezczyński jest byłam, lepszym negocjatorem czy, czy lepszym prezesem i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu lepiej wyszkolony e, pr -owo. Być może tego komuś w nie brakuje, ja nie wiem, bo ja, ja nie wiem, jak to wygląda tak na do sprawę. Patrzę na to z zupełnie innej, innej perspektywy. Natomiast nie demonizowałbym tutaj sprawy e, wizerunku, ale jeśli ta sprawa się nie skończy, jeśli faktycznie coś się nie zdarzy, bo, bo też jakby kilka kwestii e, to zostało do końca wyjaśnionych, ja rozmawiałem z Radkiem Osłuchem, który jest menadżerem Marka Kozioła. Ja i powiedział, że mm, Markowi grożono połamaniem nóg, jeśli nie podpisze kontraktu z Ardecym, czy jeśli się nie zgodzi na jakieś tam warunki. zapytania o to Marek Kozioł na antenie u nas na Forex Sport. Zaprzeczył, absolutnie. Też nie wiem do końca, jak wygląda ta sprawa i ona nie jest jasna. Dlaczego Marek korzywni nie może w ogóle planować żadną drużyną? Dlaczego nie został przesunięty na przykład do drugiej drużyny i nie może planować drugą drużyną? Bo takie praktyki miały miejsce. Jak pamiętam dobrze, jak pamiętacie, pewnie w w Śląsku Wrocław, gdzie piłkarze byli przesuwani, czy w Lechu Poznań, gdzie Sejrę Gantarczyk został przesunięty do drugiej drużyny, albo gdzie Janusz Gantarczyk w Śląsku Wrocław, jak podpisał kontrakt z Polonią, został przesunięty do młodej, ekstra kasy i jakoś trenować mógł, w jakimś treningowym mógł być. Więc jakby tu jest ten który bardziej wrócił do, do ogródka, a to, że się wypowiedział tak czy inaczej na teniore sport, to nie sądzę, żeby to miało jakieś yy, bardzo duże znaczenie. Panowie, ja powiem e, króciutko tutaj po wypowiedzi Łukasza, bo pozwólcie, że do tego e, tematu łamania nóg nie będę się e, zabierał głosu, bo to jest dla mnie niepoważna wypowiedź menadżera Osłucha, który zasłynął wiele razy e, dziwnymi zachowaniami, transferami w Polsce. E, gwarantuję panu, że nikt z zarządu klubu nikt nie wypowiadał słów, że połamimy nogi czy ręce Markowi Koziołowi, jeżeli nie, połamie, nie podpisze nie przedłuży kontraktu z sandycją. Myślę, że to sprawa jest jasna, bo Marek sam zaprzeczył, że takie słowa padały. No teraz jeszcze wspólnie, bo, bo Łukasz się tam powiedział, że, że sponsorzy nie przyjdą do sandycy. Nie wiem, czy wiecie, ale Łukasz jest bardzo blisko związany z sandycją. przez koligacje rodzinne. Jego wujek jest, jego wujek, czy ktoś jest bliski z rodziny, jest jednym z głównych sponsorów sandycji. Więc myślę, że tutaj Łukasz, jeżeli chciałby nam pomóc, to również może przekonać swoją rodzinę, żeby pomogła wesprzeć klub dosyć mocno. Panowie, jeżeli jeszcze można o tych kwotach podyskutować, tak? bo padają różne kwoty, że Zagłębia na początku dawa, dawało 50 czy 55 tysięcy, Sanedecja chciała 400 tysięcy. Co do wspomnianego jeszcze menadżera Osucha, też dzwoniliśmy do niego swego czasu i pytaliśmy, jaka może być ta kwota, która będzie dobra dla obu klubów. Posłuchajmy sobie wypowiedzi. Tyle chcą, ale to jest kwota moim zdaniem nierealna. No, nikt nigdy nie wykupił zawodnika z pierwszej ligi za taką kwotę. No. Rafał Muracki, który był marki. Pół roku wcześniej był wykupiony do Poznania za kwotę wronek, wtedy Damiki, za kwotę 100 tysięcy. No, są to maksymalne kwoty, które się daje. Teraz 22 zawodników przeszło pół roku wcześniej. I wszyscy, wszyscy przeszli poza Koziołem. I, I na przykład Foszmańczyk, najlepszy w Polkowicach do Bełchatowa, to podobny transfer. Foszmańczyk naprawdę grał tam bardzo dobrze. Poszedł za 75 tysięcy. Także no, te kwoty są są jakimiś, no, trochę powiedzmy, no wystanymi z palca, no. nie ma w tej chwili rynku na to, by płacić takie pieniądze za, za zawodników, mimo że oczywiście jest bardzo dobrym bramkarzem Marek, ale nie rozegrał jeszcze meczu w Lidze, no i to ciężko jest o, o taki transfer, no, aż za tyle, no, także... Będą musieli zejść z tej ceny w wodarze Sandycji. To ile pan przewiduje? Dla ile może ta no ja panu, dla mnie rozsądną kwotą jest niezłomie 100 tysięcy złotych. sobie panowie, mówimy Sandycja, Marek Kozioł, mówimy Zagłębi Lubin, prawda? Ja myślę, że tutaj największą zwycięzcą będzie jednak człowiek, którego przytoczyliście przed momentem, czyli menadżer Osuch Czy pamiętacie, kiedy Marek Kozioł podpisał umowę z Zagłębią Lubin? Tak, Kiedy podpisał? Tak, stało się to no. mniej więcej w czasie obozu Sandecji Wielkopiałej. Na początku obozu przygotowawczego Czyli? Przy Białej. Czyli miesiąc? Styczeń. Okej. Okay. Czy panowie wiecie jedną rzecz, że kontrakt Markowi Koziołowi menadżerski jest menadżerem osłuchowym kończył się 31 stycznia? Nie, z naszych informacji wynika, że do końca okienka transferowego, czyli Nie, do końca rozmawiając, lutego. Rozmawiałem z Markiem Kaziowiem, Marek mi powiedział, że do 31 stycznia, yy, rozmawialiśmy wieczorem yy, i przyznał mi wtedy, pod koniec, że jest 31 stycznia i wtedy, jeżeli jest to prawdą, co Marek przyznaje, że kończył mu się trans umowa z menadżerem osłuchowym 31 stycznia, to wiemy jasność, dlaczego ten menadżer osłuch bardzo naciskał na to, żeby Marek podpisał jak najszybszy kontrakt z Zagłębiem Lubin. Proste. Ja rozmawiałem później z Markiem Koziołem, również na temat wypowiedzi dla Ciebie i Marek zapewnił mnie, że podał Ci datę 31 stycznia, tutaj zgadzamy się, aczkolwiek sam pomylił się, możemy to sprawdzić w każdej chwili dzwoniąc do Marka, powiedział, że kontrakt obowiązuje go z menadżerem do końca, możliwości przeprowadzania transferów, a nie do 31 stycznia. Tak zapewnił mnie Marek. Nas zinteresował w zarządzie, kiedy ma umowy. Marek powiedział do 31 stycznia. Natomiast nie mamy pewności, że później nie dogało się z menadżerem o słuchem, żeby dla świętego spokoju umowa obowiązywała do końca okienka transferowego. Ja mam proste pytanie, czy Marek Kozioł nie miał prawa podpisać kontraktu z Ogłębim Lubin? Już abstrahując, czy to była rola menadżera, czy kogoś innego, no jest znane prawo bodajże Bosmana, tak, które pozwala piłkarzowi zupełnie bez konsekwencji związać związać się umową z kolejnym klubem przed upływem 6 miesięcy końca kontraktu. No, czy Marek Kozioł nie miał prawa podpisać tego kontraktu? Jasne, miał prawo podpisać kontrakt, ale ja ci zwrócę uwagę na coś innego. W grudniu, co możecie sprawdzić, z Markiem Koziołem rozmawia wiceprezes Sandycji Wiesław Leśniak. Marek zapewnia go, że zależy mu na dobrą sandycy, że chciałby, żeby Sandycja z kontraktu do innego klubu otrzymała jakieś, jakieś środki. Wiesik Leśniak, Wtedy mu tłumaczę. Marek, jeżeli nie przedłużymy umowy, to stanie się to samo, co stało się z Kukolem. Po czym mówię, te rozmowy cały czas toczyły się jednym tonem. Zależy mi dobro sandycji. Jaki był problem, żeby Marek 31 stycznia, nie wiem, 31 grudnia przedłużył umowę z sandycją, na przykład o pół roku, do 31 grudnia. Dlaczego taki kontrakt potrafili przedłużyć jączyk, bębenek, którzy nie byli wychowankami sandycji? Dzięki temu, że przedłużyli ten kontrakt, spowodował to, że Płynęły jakieś środki na konto klubu, a przez co idzie, zyskała na tym sandyce. No ale jak rozumiem, Kukola nikt nie zawiesił za podpisanie kontraktu z Jagiellońem Białystą. Rozumiem Kukol cały czas twierdził, że to nałamek pracy, że do połowy czerwca podpisze umowę z przedłużającą kontrakt z naszym klubem. Kiedy 29, 26 czerwca miał przyjechać z menadżerem Słowakiem do przedłużenia umowy, dziwnym trafem powiedział, że... że nie mogą się pojawić, pojawić na sądczu, a 27 czytamy in, w internecie, że z dniem 1 lipca e, Kokol jest e, wolnym zawodnikiem i trafia do Jagiellonii Białystok. Jeżeli przeanalizujemy, e, jakich zawodników pozyska Jagiellonia, to nasuwa nam się jedno pytanie, że prawdopodobnie w Jagiellonii postawiono warunek, że albo przyjdzie do Jagiellonii jako wolny transfer, albo w ogóle się tam nie pojawi tą ja rozumiem, ale czy to dalej jest powód, żeby zawieszać Marka Kozioła? Czy mamy jakiś inny sposób na to, żeby w ogóle zarobić jakieś środki do tego komu? Czyli jednym słowem chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze? Jasne, no ja tego nie będę ukrywał, że e, rozmowy między Zagłębiem, Sandycją to są rozmowy biznesowe. Wiadomo, że Zagłębie chce dać jak najmniej środków, my chcemy pozyskać jak najwięcej środków. I zapewniam Wam, że środki, które chcemy pozyskać z transferu Marka Kozioła, Wzięła, chcemy przeznaczyć na wyrównanie, wyrównanie zaległości względem zawodników, i to jest jasny cel. Zależy nam, żeby tych środków było jak najwięcej. Za zależy na tym, żeby wyrazić jak najmniej. Największym konsensusem jest teraz to, żeby znaleźć wspólne porozumienie, bo nam zależy na tym, żeby jak najszybciej się ta sprawa rozwiązała. Jeżeli <śmiech> zauważycie, że proponujemy 400 tysięcy, wsadzimy następnie do 300, do 200, do 180, to czy nie jest tak, że nam nie zależy na tym, żeby jak najszybciej rozwiązać problem? Ciebie już to żartuje i nazywam telenowelą z Markiem Kozieniem w głównej roli. Sądecki podcast sportowy.